100% 100% 100% W życiu na 100% Przecież trzeba jakoś się odnaleźć, umieć Wszystko sprawdzić, wypróbować I spróbować chociaż coś zrozumieć Znaleźć to co cieszy, pozytywnych myśli Szukać, patrzeć z wiarą na człowieka Na 100% żyć, bo przecież życie na nas nie poczeka na stafucho, a usłyszysz net pozytywny podcast na 100% net na 100% na 100% o życiu, o chrześcijaństwie o życiu przy Chrystusie na 100% witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu na 100% podcastu umieszczonego na stronie www.na100%net jest to odcinek 12% Przepraszam, że znowu długo mnie nie było, ale jakoś byłem dosyć mocno zajęty przez ostatni tydzień. A nawet jak już nie byłem zajęty, to byłem dosyć zmęczony tym, że byłem zajęty i jakoś tak nie bardzo miałem weny na nagrywanie. No aczkolwiek jestem, wróciłem i nagrywam dla Was ponownie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o tym, co mi się przez ostatni tydzień wydarzyło i jak to postrzegam tym swoim, jakby nie było, chrześcijańskim okiem, jak patrzę na te wydarzenia poprzedniego tygodnia. No i chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak udało mi się, czy jak próbowałem na 100% żyć w tym ostatnim tygodniu. Tak jak mówiłem, mały jestem, więc często mi się nie udaje. Stąd też będzie historia o takiej niesnasce, małej bitwie między mną a innym człowiekiem. Chciałbym zacząć od rzeczy pozytywnych, od takich małych, wielkich rzeczy, które się przytrafiają tak naprawdę na co dzień, tylko nie zawsze mamy chęć czy dobrą wolę, żeby to dostrzec. No, Pierwsze rzeczy, które mi się wydarzyły, to na pewno związane są z tym kursem, na którym jestem, czyli kursem Care Assistant, tak jak już słyszeliście w poprzednich odcinkach uczę się na kursie, który można by było nazwać pomocą pielęgniarską w języku polskim i to jest chyba najlepsza taka nazwa na pewno nie jest to kurs pielęgniarstwa chociaż zauważyłem taką tendencję wśród Polaków robiących ten kurs tu w Irlandii, że zaczynają nazywać się pielęgniarzami no, jeżeli chcemy być szczerzy, no to nie można się tak nazwać, bo jednak żeby być pielęgniarzem, czyli męskim odpowiednikiem pielęgniarki, no to trzeba tu w Irlandii uczyć się przez 4 lata, a nie przez pół roku, tak jak ten kurs, który ja robię. Jest to tylko pomoc pielęgniarska tam ten zakres czynności, które można wykonywać po takim kursie, jest porównując do pielęgniarki o wiele mniejszy. W każdym razie, co się stało? No stało się tak, że poniedziałek, kolejny dzień. Jestem sobie na kursie, siedzę sobie w klasie, czegoś się tam uczymy, jest miło, sympatycznie, tak jak zwykle. Klasa się skończyła, znaczy te zajęcia się skończyły przynajmniej dla mnie około pierwszej. Poszedłem sobie do domu, zjadłem obiadek, siedzę sobie przy komputerze, a tutaj dzwoni telefon. Okazało się, że zadzwoniła do mnie instruktorka z tego kursu, taka, która jest odpowiedzialna za, za naszą klasę, za nasz kurs. No i mówi do mnie w ogóle straszne rzeczy, także że aż się przestraszyłem, że coś się stało, że, że coś idzie nie tak ze mną, w czasie tego kursu mówi, że no Daniel, mam duży problem, ale nie ma się co martwić, bo mam też rozwiązanie. No, zdziwiłem się dosyć mocno tym, co usłyszałem, a ona kontynuowała, że ten problem jest taki, że zadzwonili do, do niej właśnie z takiego dziennego domu opieki, no i że potrzebują, jeżeli mogę tak powiedzieć, na gwałt studenta, czyli kogoś na praktykę zawodową. Sprawa wygląda tak, że rozwiązaniem tego problemu miało być wysłanie mnie właśnie do tego domu opieki. Dlaczego to jest kłopotliwe? Dlatego, że uznałem, że nie mam zbytnio doświadczenia w tej dziedzinie, ponieważ... Ta praktyka miała dotyczyć modułu, który jest zaliczony do tego kursu, który robię i który się nazywa Special Needs, czyli potrzeby specjalne. No i cały problem polega na tym, że my ten, ten moduł Special Needs zaczęliśmy właśnie w ten poniedziałek. Więc ja go ledwo liznąłem, dopiero zacząłem, właściwie dowiedziałem się gdzie i w jakich książkach szukać informacji na ten temat. Troszeczkę tam obrazowo Przeszliśmy przez fragment podręcznika, żeby się dowiedzieć, czego ten moduł będzie dotyczył. No a tutaj niespodzianka, od razu praktyka zawodowa. Taka praktyka miała trwać tydzień czasu. No i e, jak na razie odbyłem, bo dzisiaj jest piątek wieczór, odbyłem 4 dni z tej praktyki. Piątym dniem, aczkolwiek już nieobowiązkowym, ponieważ... No tak się tak oni to sobie jakoś załatwili, czyli ta moja instruktorka z ludźmi z tego domu, zarządzającymi tym domem opieki, że nie muszę robić całego pięciodniowego cyklu, tylko z tego względu, że to oni się spóźnili i zamiast zadzwonić w piątek, powiedzieć, że na poniedziałek potrzebują człowieka, to zadzwonili w poniedziałek, mówiąc, że potrzebują go na wtorek. No i umowa między tą moją instruktorką a zarządzającymi tym domem była taka, że pójdę tylko na 4 dni a oni mi zaliczą 5 dni praktyki trochę to dziwne nie rozumiem, zwłaszcza, że ta praktyka ma mnie czegoś nauczyć no ale to są też sprawy, które, na które ja nie mam wpływu zbytnio od tej sprawy organizacyjnej mógłbym zaprotestować, ale wtedy mógłbym czekać na praktykę na przykład następny rok no i tam pół roku, a, a ja chcę kurs skończyć jak najszybciej, chcę go skończyć do maja tak więc postanowiłem, że się zgodzę, że pójdę na tą praktykę. No i jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że ten moduł Special Needs, on miał się odnosić do dzieci. Zwłaszcza do dzieci. Oczywiście inne grupy też są w to wliczone. No ale z założenia mieliśmy się zajmować dziećmi. No i na to się przygotowałem. Wiecie, jak szedłem tam w poniedziałek, we wtorek rano, na dziewiątą no to ubrałem się tak troszeczkę bardziej na luzie, może troszkę bardziej kolorowo, jakiś tam kolorowy podkoszulek, żeby, jak spotkam te dzieci, żeby im się nie wydać jakimś tam nudnym gościem, ubranym na czarno i tak dalej, tylko żeby już samym wyglądem e, pokazać, że mogę być sympatyczny. Co wiecie, w moim przypadku nie jest to łatwe, ponieważ wielki ze mnie gość i no, chyba nie wzbudzam zbytnio zaufania z samej swojej postury i wyglądu. No, dlatego starałem się, żeby to było jak najlepiej. W każdym razie, gdy dotarłem już do tego domu opieki, no, troszeczkę się zdziwiłem, bo okazało się, że jednak chodzi o ludzi starszych dalej z tymi specjalnymi potrzebami, bo z przeróżnym zakresem chorób, ale jednak to nie są dzieci. No i... Jaka to była grupa, żeby Wam to opisać? No grupa taka, ja wiem, wiek między 70 a 80 lat najczęściej, aczkolwiek były też tam osoby w wieku około 50 lat. No, osoby, no, chyba mogę powiedzieć dość młode, jak na grupę staruszków, no ale jednak z chorobami, które kwalifikowały ich do przebywania w takiej grupie, w sensie, że... Były osobami wymagającymi pomocy w takich codziennych czynnościach życiowych. I w jakiś tam sposób nadawały się do tego, żeby uczestniczyć w zajęciach tej grupy. Wyglądało to tak, że jak tam sobie przyszedłem, zostałem przywitany przez załogę tego domu. Spotkałem się tam z kolejnymi ludźmi. Najpierw oczywiście biuro i przedstawienie się. No a później już ci tacy... Pracownicy, którzy na co dzień spotykają się z tymi niepełnosprawnymi czy ze starszymi ludźmi. Bardzo fajna atmosfera, bardzo fajnie. Tutaj zaznaczę od razu, że okazało się, że w tym domu opieki był taki chłopak, który jest ze mną na kursie. Z jakiegoś tam powodu on nie musi robić wszystkich modułów, tylko kilka z nich, więc w czasie jak my mamy klasę, a on czegoś nie musi robić, to okazało się, że on jest wolontariuszem w tym domu opieki. I sam oczywiście na ochotnika, tamtym ludziom pomaga. No, świetna sprawa, ale o tym gościu, o tym, o tym chłopaku, czy o tym panu, chyba tak powinienem powiedzieć, powiem wam troszeczkę później, no bo jeżeli chodzi o niego, to też tam jedno zdarzenie się przytrafiło. Jeżeli chodzi o samych ludzi, o tych staruszków, to słuchajcie, na początku... Byłem troszeczkę przestraszony, muszę przyznać, no bo nie znałem tych ludzi, oni nie znali mnie, do tego nie byłem ubrany stosownie do miejsca i do, do nich, ale bardzo pozytywne zaskoczenie, przyjęli mnie ciepło, przyjęli mnie sympatycznie, oczywiście na początku tam z zaufaniem były jakieś problemy, ale były sytuacje, które pomogły mi się poczuć tam powiedzmy chcianym, na przykład sytuacja, z której bardzo się śmiałem rozmawiając ze swoją żoną i ona też boki z tego zbijała. Wyobraźcie sobie, że jak tam ci starsi ludzie zjedli sobie takie lekkie śniadanko, które im zaserwowaliśmy, w którym, przy którym im pomagaliśmy, no to oni sobie siadają na takich fotelach, część z nich ma takie zajęcia tam przeróżne, wymyślane, na część z nich, która nie chce uczestniczyć w tych zajęciach, siada sobie na tych fotelach i tam panowie oglądają sobie telewizję, kobietki sobie plotkują, czy tam e, robią na drutach, no przeróżne czynności, czasami na przykład grają w bingo, e, no ale w tym dniu akurat we wtorek one sobie tam siadły i siedziały i sobie dyskutowały, a ja się uwijałem z tą częścią jadalni, no bo to też trzeba posprzątać i tak dalej, i za każdym razem, gdy przechodziłem koło tych krzesł, na których one siedziały, dwie z nich tak głośno między sobą, ale tak, żebym słyszał, no bo jak się odwracałem w ich stronę, to się patrzyły i szczerzyły ząbki na mnie z uśmiechem. Powtarzały do siebie w kółko. Naprawdę za każdym razem, kiedy przechodziłem, jedna do drugiej mówiły teksty typu ty, co ja muszę zrobić, żeby ten wielki, wysoki do mnie podszedł? Jak, jak zachęcić go, żeby tu przyszedł w ogóle? I tak w kółko naprawdę to było takie... No czułem się jak małolat podrywany przez małolaty. Bardzo, bardzo śmieszne uczucie, bardzo fajnie, ale, ale wskazuje też na to, że ci ludzie, mimo stanu, w którym są, no bo jednak to nie jest radosna sytuacja być w domu opieki, nawet takim dziennym, no i nie jest też radosną sytuacją być yy, na przykład 70 czy 80-latkiem z Alzheimerem czy z inną chorobą. A mimo wszystko oni no mają bardzo duże poczucie humoru i bardzo są pozytywnie nastawieni do sytuacji, która ich spotkała. Fajnie, bardzo fajnie zostałem przyjęty, bardzo mi się to spodobało. Muszę powiedzieć, że takie przebywanie ze starszymi ludźmi, którzy no niejednokrotnie potrzebują takiej opieki troszkę zwiększonej, daje bardzo dużą satysfakcję, słuchajcie, i jest bardzo pozytywnym przeżyciem. Jeżeli człowiek się tylko przełamie i uwierzy w to, że sam no jednak jest w stanie coś tym ludziom zaoferować, to oni bardzo, ale to bardzo dużo potrafią oddać za to, co im się da. Jest to sytuacja niesamowita na pewno, ale tak jak mówię, no, ta wdzięczność, którą się od nich ma, jest zapłatą za to wszystko. No bo e, też muszę chyba wspomnieć o tym, że jako że jest to tylko praktyka zawodowa, to ja za godziny tam spędzone oczywiście nic nie zarobię. E, służy to tylko mojej nauce. No ale tak jak mówiłem na początku, że tam powinienem spędzić tam 5 dni, spędziłem tylko 4 i że to pasuje moim przełożonym. Ja postanowiłem sam to wyrównać, no bo uważam, że to nie jest fair i z jednej strony te godziny praktyki mi się po prostu należą, bo jestem na kursie, a po drugie, no jeżeli program kursu przewiduje 5 dni praktyk, to ja te 5 dni powinienem odbyć, dlatego w przyszły piątek, to będzie 18 chyba marca, będę tam jeszcze raz, tym razem jako już wolontariusz, no bo nie muszę tam być, ale będę mimo tego, że będę miał zaliczony ten kurs. Zostałem o to poproszony z jednej strony, z drugiej strony sam chciałem. Myślę zresztą, że od czasu do czasu jak tylko będę mógł, to będę tam chodził może raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie, może więcej razy w tygodniu niż raz. Będę tam chodził po to, żeby tym ludziom pomagać i żeby jakoś być przy nich, bo naprawdę jak się raz czegoś takiego spróbuje i ma się do tego jakieś predyspozycje, bo naprawdę to też nie jest takie łatwo, jak się nie lubi na przykład przebywać z takimi ludźmi, no to, to nie jest łatwe wysiedzieć tam tych kilka godzin i, i im usługiwać, czy tam pomagać w jakikolwiek sposób. No tak y, mogę jeszcze powiedzieć, że oprócz tych sytuacji z tymi kobietami, no były też sytuacje takie męsko-męskie, czyli relacje moje z rezydentami, z klientami tego domu, Płci męskiej, czyli z tymi starszymi panami, dżentelmenami, powiedzmy. Mogę Wam opowiedzieć o kilku z nich. Pierwszy to jest niesamowity gość. E, myślę, że jest jakimś tam 80-latkiem pewnie, coś w, tym, coś, coś w tych granicach. E, duże problemy ze zdrowiem. Niestety musi ze sobą nosić cewnik i tak dalej. Problemy z widzeniem. No ale niesamowicie pogodny facet. Gdybym miał wam go opisać, gdybyście chcieli tak dostać najpełniejszy obraz tego, jakim jest człowiekiem, to chyba najlepiej było, gdybyście obejrzeli mapety i tamtejszą lo lożę szyderców, czyli takich tam staruszków, chyba dwóch ich było, jak teraz pamiętam, czy trzech i oni zawsze robili takie żarty dwuznaczne i tak dalej. No to oni są, o, on jest takim gościem właśnie na każdą sytuację ma dowcip dowcip niejedno, niejednokrotnie jakiś trochę sprośny taki dwuznaczny, trafiający dosyć mocno, jeżeli ktoś nie rozumie takiego poczucia humoru to dowcip, który mógłby urazić nawet to jest jedna strona tego faceta a druga strona niesamowita serdeczność i takie po wypróbowaniu duże zaufanie i i takie otwarcie na drugiego człowieka. Przy okazji jest to facet, który prawdopodobnie wydaje mi się, że był muzykiem. Dobrze zna się na, na rynku muzycznym. Może nie tym najwspółcześniejszym, no ale jednak. A do tego śpiewa, słuchajcie. Ma taką, taki nawyk, że w czasie, kiedy tam sobie siedzą i na przykład czekają na kolejnego tosta, czy yy, oglądają sobie, sobie telewizję, to on od czasu do czasu sobie zaczyna śpiewać. I tak jak na początku śpiewał przez poniedziałek, przez wtorek i środę jakieś tam irlandzkie piosenki o niezbyt fikuśnych melodiach, to nie można było usłyszeć jego możliwości wokalnych. Natomiast kiedy dzisiaj w piątek, czyli dla was pewnie już tam jakiś czas temu, zaczął śpiewać jazz, słuchajcie, to niemal, że powalił mnie na kolana. Mam jakieś tam wrażliwe na muzykę ucho. E, troszkę wykonywałem, troszkę słucham, ale to, co ten gościu zrobił, po prostu powaliło mnie na kolana. Myślę, że nie wiem, lepsi polscy wokaliści mogliby tylko pozazdrościć e, może już nie głosu, no bo jednak 80-letni głos jest zmęczony ale techniki i, i zdolności wokalnych, bo no po prostu facet jak zaczął śpiewać ten jazz, tak sobie od niechcenia, to nie było jakieś, że tam stanął na scenie i się sprężał i wyprężał i był rozśpiewany, tylko tak pod nosem zaczął sobie śpiewać jakieś melodie jazzowe, po prostu rzucił mi na kolana. No, to jest, to jest jeden z tych mężczyzn, którzy tam przebywają, ich jest kilku oczywiście, wielu, a nie, nie, nie ma jakby czasu na to, żeby o każdym mu powiedzieć. Drugim bardzo ciekawym mężczyzną jest John. John jest stosunkowo młodym staruszkiem. Myślę, że jest koło 60, może trochę więcej. No i John cierpi na Alzheimera. Ogólnie uważa, że jestem Rosjaninem. Za każdym razem, jak z nim rozmawiam, to tłumaczę mu, że jestem z Polski i on Przyjmuje to do wiadomości i rozumie to. No niestety, jak to jest z Alzheimerem, po prostu po chwili nie pamięta. I tak się dziwię, że jest w stanie zapamiętać, że jestem ze wschodniej Europy i kojarzy to z Rosją, no bo jak na człowieka z Alzheimerem, to jest duże osiągnięcie. John jest fanem futbolu. Facet bardzo spokojny. Taki też po, pewnie z powodu choroby często wydaje się być zdezorientowany w tym, gdzie jest i co robi. Aczkolwiek, kiedy już się z nim rozmawia i nie jest akurat w jakimś tam takim powiedzmy chorobowym ataku, czyli jest taki dosyć przytomny w tym, co robi, to nadal pozostaje bardzo spokojny, bardzo opanowany. Dużo się można od niego nauczyć, jak rozmawiać z ludźmi i jak to powinno wyglądać takie, takie relacje międzyludzkie, ponieważ on naprawdę ma do wszystkiego duży dystans, aczkolwiek też jako starszy, doświadczony człowiek potrafi czasami użyć odpowiednich słów, takich ostrz, ostrych, do nazwania sytuacji. Zresztą myślę, że jest to dosyć typowe dla irlandczyków starszych, że starają się zbytnio nie przebierać w słowach, kiedy szargają nimi trochę większe emocje no w każdym razie jeżeli chodzi o Jona, to tutaj ta opieka jest dosyć specyficzna właściwie nie wymaga on żadnej opieki bo i sam je i sam się porusza bardzo dobrze chociaż o lasce takiej, ale no ale ogólnie nie ma tam większych problemów motorycznych największym problemem jest tak jak wspomniałem Alzheimer no, wygląda to tak, że trzeba Johna pilnować, trzeba mieć oczy dookoło, dookoła głowy, bo John lubi sobie czasami wstać i wyjść. A jak już wychodzi, to najczęściej chce mu się wyjść na dwór. A wiadomo, że z pacjentem z Alzheimerem jest tak, że jak się go na ten dwór puści, a jemu się tam coś przestawi, to będzie się go musiało szukać po całym mieście, bo on sam na pewno do domu nie trafi. Więc no jest to jest to sytuacja trochę kłopotliwa ten nadzór wygląda nawet, do, jest, jest zaostrzony do tego stopnia, że wiecie, John bardzo lubi przebywać w swoim domu troszkę mniej lubi przebywać w tym domu opieki i zawsze około pierwszej czy drugiej godziny jak przyjeżdżają busy już które mają odbierać tych starszych ludzi to John jak zobaczy swojego busa to już wstaje, kurteczka nałożona i on już idzie, no niestety Procedury są takie, że ten kierowca tego busa, który przyjeżdża po Johna, musi po niego przyjść, pokazać się nam i wtedy może Johna odebrać. Więc z pewną przykrością, kiedy John sam się podrywa i, i sobie już tam wychodzi, no to trzeba go zawracać i za każdym razem niestety też z powodu Alzheimera trzeba mu tłumaczyć, dlaczego nie może sam wyjść. Um, oczywiście nie mówi się mu wtedy, że słuchaj masz Alzheimera zaraz zapomnieć, gdzie jesteś tylko najnormalniej na świecie trzeba go przekonać że taka jest procedura że kierowca musi po niego przyjść i wtedy będzie mógł iść a pewnie stanie się to za dwie minuty więc John dosyć łatwo przynajmniej w większości przypadków daje się przekonać do tego że, że jednak będzie lepiej jak zostanie w miejscu aczkolwiek najczęściej ja przynajmniej przekonując go do tego no widziałem taką trochę krzywdę w jego oczach takie niezrozumienie niezrozumienie nie z jego strony tylko tak jakby on myślał, że ja nie rozumiem, że my nie rozumiemy o co mu chodzi, że traktujemy go trochę na wyrost z tą jego chorobą no ale tak niestety trzeba, wiecie jak ktoś ma Alzheimera to odpowiedzialność na opiekunie jest bardzo duża bo, no bo w pewnym momencie można stracić tą osobę z oczu i i już nigdy nawet jej nie odnaleźć, bo jeżeli coś się stanie, jeżeli taka osoba by zginęła, no to tak jakby nigdy nie wróciła. Co jeszcze? No mówiłem Wam, że daje mi to dużą satysfakcję przebywanie z tymi ludźmi i prawdopodobnie podejmę się wolontariatu, przynajmniej do czasu, kiedy po kursie będę mógł już powiedzmy wykonywać te czynności zawodowo. No ale... Na razie, na razie będę robił to, co robię i, i tak jak robię, no bo takie mam możliwości. Co jeszcze? No mówiłem wam, że wspomnę wam o tym mężczyźnie, który jest, o tym panu, który jest z mojego kursu, a który jest wolontariuszem w tamtym miejscu. No tutaj już nie było tak miło. Niestety się między nami trochę popsuło. Była taka sytuacja, że któregoś tam razu po obiedzie to była chyba środa, mi się wydaje. Po obiedzie e, już tam posprzątaliśmy stoliki i tak dalej. No i ja miałem ustawiać talerze. Małe talerzyki takie, które miałyby służyć na śniadanie następnego dnia. No i to są takie talerzyki do tostów, wiecie, płaskie, małe talerze. Może komuś, kto nigdy nie był w Irlandii, czy tam w Anglii, będzie to troszkę trudniej zrozumieć, bo z tego co pamiętam, przynajmniej w domach polskich nie ma takiej tradycji, że na wszystko daje się osobny talerz i wiecie, na, o, osobny talerz jest y, y, na tosta czy tam na kanapkę, a osobny talerz jest pod herbatkę. Zresztą w tej zestawie, którą ma, mamy tam w tym domu opieki, y, talerze pod herbatę są takie dosyć specyficzne, y, no ale mają ten sam, tą samą wielkość powiedzmy co talerze pod tosta. No i była taka sytuacja, że ja miałem te talerze pod tosty wyjmować i ustawiać na stole. No i w tym momencie Nemore, bo tak, e, e, tak się nazywa ten chłopak z mojego kursu, zaoferował mi 5 talerzy z tej drugiej grupy, czyli talerzy pod herbatę i tak bardzo próbował mnie przekonać, że powinienem je wziąć ze sobą i położyć je na stołach. Wiecie, no ja już miałem około 30 talerzy w rękach, więc dodatkowe pięci, i to do tego nie, nie z kompletu, zupełnie mi się do niczego nie przydały. No w związku z tym mu podziękowałem i powiedziałem, że wrócę po niej, jak będę ustawił talerze na herbatę, to po niej wrócę i zabiorę. No i nie wiadomo dlaczego Nemore w tym momencie podniósł na mnie głos i zaczął wyrzucać mi, że się w ogóle nie słucham, że... E, tu powiedział bardzo przykre słowa, że mam personality disorder, e, bardzo przykre, no bo zasugerował, że jestem zwichnięty, umysłowo. Mogę tylko powiedzieć, że w Irlandii za takie słowa można już spotkać się z sankcjami karnymi, no bo to jest rozważane jako, powiedzmy, przemoc werbalna, jeżeli mogę to tak określić, Tłumaczą, tłumacząc to troszkę z angielskiego. W każdym razie, no, nie było to miłe. Jak widać, nie spodobało się nie, Nemory, że, mm, że nie chciałem jego pomocy, A, tak jak mówię, to nie, to nie było tak, że ja nie chciałem jego pomocy, mi to po prostu w tym momencie utrudniłoby tylko pracę, więc najnormalniej i normalnie na, na świecie, tak jak myślę, każdy z Was by zrobił. Powiedziałem, że dzięki, ale za chwilę po tytale, że wrócę. No i następnego dnia znowu była niemiła sytuacja z tym samym Nemore, bo jak on tam zaczął się z kimś, na kogoś tam, wiecie, z kimś tam dyskutować bardzo tak dynamicznie, to ja, żeby nie powodować sytuacji zapalnej, bo ktoś tam się mnie zapytał o zdanie w tym konflikcie, zakluczyłem sobie usta takim gestem i odrzuciłem kluczek, tak jak to się czasami robi. Na co Nemore, jak to zobaczył, chyba źle zrozumiał ten gest i pomyślał, że ja życzę sobie, żeby on zamknął swoje usta. No i zaczął na mnie krzyczeć, że on jest dobrze wykształcony i tak dalej. Zupełnie nie rozumiałem, dlaczego to robi. Byłem taki troszeczkę zszokowany tą sytuacją. Przy czym wtedy się okazało, że ten chłopak, jak go nazywałem, bo myślałem, że Nemore ma około 35 lat, nie więcej. Okazało się, że jest 54-latkiem. nie wiem, czy już mówiłem, ale nemore pochodzi z, z Nigerii. No i e, tam Nemory zaczął mi wyrzucać, że źle go traktuje i tak dalej. Nie wiem, nie wiem naprawdę dlaczego. Wyglądało to też tak, że był tam przełożony nasz e, z tego domu, który zwrócił Nemory uwagę, że rzeczywiście na mnie krzyczy i że nie ma prawa tego robić. Ja zresztą jak Nemory na mnie krzyknął, wiecie, po tym co też nazbierało się po pierwszym dniu powiedziałem, że Nemory przepraszam, ale nie wiem jakie masz wykształcenie i mnie to nie interesuje, tak czy siak jesteśmy w Irlandii i nie masz prawa na mnie krzyczeć, nie wiem jak to się odbywa u Ciebie i, i nieważne jak to się odbywa w Polsce, ważne, że teraz jesteśmy obydwoje tutaj musimy respektować zwyczaje, które tu są i nie masz prawa podnosić na mnie głos tylko dlatego, że coś ci się nie podoba, no bo coś takiego jest przemocą werbalną i, i nie ma prawa mieć miejsca. Tutaj przytaknął temu, co powiedziałem, z, ten, ten, powiedzmy, kierownik zmiany. Troszeczkę się tam memory oberwało, ale mam nadzieję, że nadal będzie że dalej wszystko będzie w porządku, że da się jakoś ten konflikt mimo wszystko roz, rozwikłać. E, już się z nim nie spotkałem od tamtej pory, z Nemo, ale pewnie spotkam się z nim w klasie na jakichś tam zajęciach. E, no ale tak jak mówię, czasami jest tak, że, że człowiek chce dobrze, a z powodu jakichś tam stresów, czy, czy, czy jakichś innych sytuacji wychodzi nie najlepiej i e, no wtedy jest troszeczkę trudniej. Kolejna sprawa, która mi się wydarzyła w przeciągu ostatniego tygodnia, już mniej związana z tym domem opieki i z tym, co mi się tam działo, to sprawa środy popielcowej. Byliśmy sobie z moją żoną w kościele, no bo jesteśmy katolikami, jak wiecie, więc dobrze jest w środę popielcową do tego kościoła pójść. No i poszliśmy na 20. na mszę irlandzką. Znaczy, to jest msza w języku angielskim, mówimy, że irlandzka, no bo jednak... Jesteśmy w Irlandii. Irlandczycy na tej mszy są większością. Bardzo fajna sytuacja. Wiecie, ja, ja mimo, że mam 30 lat, to jednak staram się i, i służę do mszy jak tylko mogę. Zwłaszcza tu w Irlandii, bo ludzie tutaj nie za bardzo ufają i nie za bardzo chcą służyć w taki bezpośredni sposób. Chociaż podejmują się wielu innych rzeczy no to akurat do tego nie ma zbytnio chętnych, no bo najchętniej naj, naj, naj zawsze robią to dzieci, a dzieci tutaj z powodu afer, które były w kościele, nie bardzo ktokolwiek chce posyłać do tego ołtarza. No ale w tą właśnie środę, na tą dwudziestą, pomyślałem sobie, żeby fajnie było znaleźć sobie jakiegoś pomocnika. No i w pierwszej ławce, słuchajcie, w drugiej ławce właściwie siedział tata z synem. Podszedłem do nich przedstawiłem się ojcu najpierw, później przedstawiłem się chłopcu. Chłopiec miał na imię Jason i miał 6 lat. Ci, którzy są katolikami wiedzą, że w związku z tym, że Jason miał 6 lat, nie był jeszcze u pierwszej komunii. No ale mimo wszystko zacząłem sobie z nim rozmawiać i spytałem się Jasona, czy kiedykolwiek myślał o tym, żeby być ministrantem. Czy mu się to podoba, czy widział już ministrantów. No i Jason powiedział, że tak że chciałby, że to fajnie. E, na co tata Jasona od razu mi wypalił, że oni nie są z tej parafii. Że to nie jest dobry pomysł. Ja mu tylko odpowiedziałem, że to nie ma znaczenia, z jakiej jesteś parafii. Ważne, że jesteśmy z tego samego kościoła. To jest nadal ten sam kościół i e, ten podział taki tam terytorialny jest mniej ważny w tej kwestii. Na co no, tata nie znalazł kontrolu argumentów i zezwolił mi na to, żeby z Jasonem sobie porozmawiać. Jason po tych kilku minutach rozmowy stwierdził, że chciałby mi pomóc i że ze mną pójdzie. Tata wyraził zgodę. No i Jason poszedł ze mną do ławki. Dlaczego tak dużo mówię o tacie? Dlatego, że w Irlandii jest to bardzo istotne, żeby rodzic wyraził zgodę, żeby w czasie kiedy dziecko pójdzie z tobą cały czas było na oczach rodzica, czy też innych dorosłych świadków no bo jednak po tych aferach, które się tu wydarzyły łatwo jest być posądzonym o jakieś nieprawidłowe zachowania, więc więc tak to wygląda że, że tych rodziców trzeba się pytać i, i na wszystko trzeba mieć taką bardzo pewną zgodę od nich w każdym razie w czasie przy świętej Jason, który służył pierwszy raz, spisał się, słuchajcie, świetnie. W każdej czynności oczywiście mu towarzyszyłem. Wszystko podawałem mu do rąk i tak dalej, no bo chłopak nie miał zielonego pojęcia. Ale spisał się świetnie, i ja miałem dużą satysfakcję. Myślę, że on miał jeszcze większą niż ja, z tego, że, że mógł tak dużo zrobić w czasie przy świętej. Nie nudził się na niej aż tak bardzo oczywiście w przerwach, kiedy nic nie robił to nudził się okropnie i robił dziwne rzeczy, no ale to jest y, dziecięce zachowanie i no i nie ma, mieć, nie ma co mieć o to pretensji. w każdym razie wyszło wszystko świetnie y, na koniec mszy Jason był bardzo zadowolony i zaprosiłem go na kolejne msze jeżeli będzie mógł y, no i muszę wam powiedzieć też, że Pomyślałem sobie już wcześniej, co prawda, no ale po tym Jamesonie upewniłem się, że chcę otworzyć taką szkółkę dla ministrantów, żeby powoli może tych Irlandczyków przekonywać do tego, że jednak warto te dzieci uczyć. Tutaj nie chodzi nawet o samą ministranturę, tylko ja przez tą szkółkę ministrancką chciałbym wyjaśniać im trochę liturgię przy świętej czy, czy zasady tam innych nabożeństw i znaczenie innych takich rytuałów kościelnych i tak dalej, żeby oni mogli rozumieć, co się dzieje. Ponieważ ja mam świadomość tego, że bardzo duża część katolików nie jest świadoma tego, co tak naprawdę dzieje się w czasie mszy świętej czy innych liturgii. Nie jest świadoma na przykład, dlaczego w tym czasie się klęczy, w tym czasie stoi i tak dalej. Więc gdybym mógł to wyjaśnić już takim małym chłopcom, no to jest szansa na to, że zbuduje się przez taką naukę kolejnych świadomych, takich używających mózgu katolików. Więc fajnie by było, żeby to się udało. Mam nadzieję, że, że się uda. Bardzo pozytywna rzecz. Znowu od takiego małego dziecka można się nauczyć radości. I tak jak to już w pewnym podcaście ktoś tam wspominał, że my się nie musimy radować, tylko cieszyć. No ja tutaj się nie zgodzę, bo to co ja czułem widząc tego Jay Jasona służącego do mszy, to nie była, to, to, to, to nie... ja nie byłem ucieszony tylko i wyłącznie, ale czułem prawdziwą radość, taką, taką prawdziwą radość z tego, że ten chłopak sobie tak dobrze radzi i że można kolejny raz, po pewniej przerwie w tym kościele, zobaczyć dziecko służące do mszy świętej. Tak jak mówię, myślę, że może to budować w tym dziecku jakieś um, postawy, takie, takiej służby. Ale oczywiście nie Kościołowi, tylko Chrystusowi. Przez takie małe rzeczy można się nauczyć oddawać siebie w przyszłości. I myślę, że jest to dosyć istotne. Dobrze, słuchajcie, nagrywam już sporo, ponad pół godziny. Właściwie to już tam prawie 40 minut, więc na tą na tym zakończę już dzisiejszy odcinek mam nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć jeżeli chodzi o komentarze do poprzednich odcinków bardzo za nie dziękuję bardzo dziękuję, że Wam się spodobał ten odcinek o kursach przedmałżeńskich mam nadzieję, tak jak mówiłem, że za nią jeszcze coś nagram na przeróżne tematy Wam dziękuję jeszcze raz za komentarze za to, że odhaczacie te boksiki tam pod postami, czyli przeczytałem, czy nie przeczytałem, jeżeli Wam się nie podobało. Przepraszam, wysłuchałem. E, słuchałem, nie słuchałem. Tak, tak to wygląda. E, już mi się myli. E, w każdym razie, no, zachęcam jeszcze raz, jeżeli odsłuchałeś odcinek, a Ci się nie chce e, komentować, nie masz czasu, słuchałeś gdzieś tam z MP3 na dworzu, to w czasie kiedy wrócisz do domu to nie musisz nawet dużo czasu spędzać i komentować, po prostu tiknij ten mały kwadracik, który mówi o tym, że słuchałeś lub jak nie wysłuchałeś do końca, bo było nudno, beznadziejnie to tiknij ten kwadracik, że nie słuchałeś. Ja dzięki temu będę miał. Będę mógł się lepiej zorientować w tym, kto tam jest po drugiej stronie, bo. Jak już pewnie słyszeliście u mnie i słyszycie u innych podcasterów, jeżeli słuchacie, to jednak takim, taką największą pożywką dla podcastera są właśnie komentarze i oby było ich jak najwięcej, bo wtedy jest duża motywacja do tego, żeby jeszcze nagrywać. No ale z drugiej strony rozumiem, nie każdy ma czas, nie każdy słucha przy kompie, więc róbcie jak chcecie. W końcu jestem tutaj dla przyjemności Waszego ucha, a nie dla, e, dla siebie samego. Chociaż mówię to bez żadnych ogródek, że przynosi mi to nagrywanie dużą satysfakcję. I, e, no i jest to jakiś kolejny punkt, w którym w jakiś tam sposób się spełniam. Jeszcze raz mam nadzieję, że Was dzisiaj nie zanudziłem i do usłyszenia w następnym odcinku, który mam nadzieję pojawi się w czasie mniejszym niż 7 dni. Ostatnio troszkę słabo mi to wychodzi, ale. Mam nadzieję, że będzie tak, że, że się uda. Na sam koniec jeszcze tylko chciałbym wspomnieć coś, czego nie wspomniałem na początku, a powinienem w ogóle. Mianowicie to, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, moja żona wspaniała, ukochana, kupiła mi Zuma H2, czyli tą nagrywajkę taką dosyć powszechną w polskim gronie podcasterów. Ten odcinek nagrany jest na tej nagrywajce. Jeżeli chodzi o jakość, sam nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale możecie oczywiście to komentować. Możecie mi napisać, czy jakość jest lepsza, czy gorsza do tego... w porównaniu do tego, co do tej pory było. No i mam nadzieję, że Wam się podobało mimo wszystko. Ja jestem niesamowicie zadowolony z tej nagrywajki. Dla mnie, no po prostu cydeńko. Po raz ostatni... Do usłyszenia. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się. Z martwych stan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. tak